dwudziestu czterech i dwudziestu Ciekawszym, nie nie ma Zdrowaś, To można? Można mieć takie poczucie wyjątkowości Bo z pokorą czekając na Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały Niech pan posłucha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 Znajdę czerwony szybki do ale nie wiem, nie tutaj dziadka. Dziadek, czyli ty jesteś nieformalnym liderem brony, z tego powodu, skoro nawet kierowca mówi o tobie? Jak dla mnie całe to zajście było wysoce nieodpowiedzialne. Gdzie są prawa podstawowe, humanistyczne za moich czasów, takie co nie miało prawa bytu? To było porwanie z przymusem i problem morderstwa, ładunki wygraliśmy na samochod, wygraliśmy! Gówno, że wygraliśmy! Ginoją jeden! ładunki Ale wybuchowe no. miałeś na samochodzie! Ale nie wybuchły! mi się, dziadek! Wasze no. chyba nie wybuchły, bo żyjecie. Żyjemy? <laughs> Dobra! Już po imprezie. Kochani, eee, ładunki wybuchowe, możesz rozumieć temat? Dziadek! Jak chcesz, żebyś rozwinęł temat. No ja uważam sobie, że wsiadasz do samochodu, gdzie jest pełno swoich teściowych. Nawet nie Jesteś tak, w dupie i nie rozumiem. możesz otworzyć drzwi. Rozumiem. No teraz tak, sam, sam wyścig odbywał się na zasadzie swoistego meczu. Może tej drużynowy strzelec coś na ten temat powie. No coś. Chciałem sobie na początku baterosa zapalić, ale dziadek mi go wyrwał, mówiąc, że jakieś ładunki wybuchowe. Chul myślałem, że to jakiś styropian jest, ale dobra. No to jak, jak już zaczęliśmy pizda w była. i, no i przyjrzeliśmy pierwsze no to zaczęły spadać pierwsze strzały. Ja tam zdjąłem cztery samochody sam, dziadek kiedy kijem wymachiwał mi przed oczami, w ogóle mógł go na początku. Ale z tego co się wydarzyło to go w końcu wyjebał Kurwa ja mu go wyrzuciłem przez okno bo... Już nie mogę się wytrzymać, no po prostu Krawa Kirobca... trzeba chyba zacząć od tego, że Jeden samochód na samym początku nie, nie wystartował, a to byli naj, najwięksi fa, faworyci wyścigu. I dzięki temu my odnieliśmy prowadzenie od samego początku. Ale my, największy łajc wyścigu w pedalskim w Żółtym hamerze, wysfałowali się praktycznie od razu na drugą lokację, tuż za nami. I jak się wam udało z nimi roz, rozwiązać a, problem? Zacznijmy od tego, że na samym początku, jak tylko zobaczyłem to auto, wiedziałem, że z będzie coś spieprzone. Zajrzałem pod maskę i była... zawsze wszystko jest lepiej. Gówniarzu, tylko dzięki mnie, mogłeś na początku wyrobić piękne dwie setki na tym urzęku. Niech cię dunder świśnie! Co?! <grym> Nie wiem, to twoje sądnictwo! W każdym razie, potem jak zaczęła się walka, mniej więcej dowodziłem naszą grupą. Nasz snajper w ogóle jest panikował... Pan Ale moment, moment, moment, bo mówi coś kierowca, że coś żeś źlewał dziadek. Że coś cię rzekł interesował. Jak zwykle. Odwołałem no, no, się i patrzę stabilizator rozregulowany. w ogóle w którym paliwa jest nie myślałem sobie kurwa na no to, co a to robił, no i wziąłem, dokręciłem wszystkie kable, po, uszczelki podokręcałem, wymieniłem w dwie. no i wtedy mogliśmy jechać dopiero. A ja oczywiście zwykierowca za mocnego docisnął na za jednym zakręcie i wszystko popuściło. Nie, nie, nie, to wcale nie była moja wina. Od początku wysforowałem się na przód. Od początku. lat przewagi. Po A końcu końcu decyzji, w końcu w końcu leczu, jak dziś ładnie docisnął, to aż trzymaj sziszczał. Mówimy cię że zachowanie tak. jest. Niebe. Ty mówiłeś? To mój pomysł. Że to mówi twój, że dobre, ja mówię, że nie dobre. W końcu wygraliśmy? No, ale obydwaj się z tego, za fenomy dzięki nie był. Obydwaj nie Dzięki niemu, czyli jednak dzięki strzelcowi. Że nie dzięki niebu. Właśnie, Aha. że dzięki mnie Bo Nasz kochany kurde handlarz rozwalił trzy opony i jednego kierowcę A ty postrzeliłeś czterech, nie postrzeliłeś żadnej opony i jeszcze zmarnowałeś prawie z amunicji Pamiętaj, że mój Ingram też nie był bezczynny Tak jest, w moich rękach obrzym też równie działał Różna prawda Ile opon trafiłeś? Opon. Opon! Opon! Ja się oponami nie interesuję, ja to strzelam prosto w głowę, Ja jednym strzałem. Dlatego mamy no, aż czterech rannych przed wybuchem. Tak. Wybuchem? Każdy samochód, jak się zatrzyma, to wybucha. A, czyli to był taki wyścig... Wybuchowy! Czyli, Aha, to jest stresyj, wiesz? Robisz no, ja że chcemy usta... się Zastanawiałem się właśnie, dlaczego nie miałem możliwości porównania z innymi drużynami, czyli inne drużyny... Wąchają kwiatki od spodu. Zrozumiałe e, Tutaj pan, pan handlarz coś macha ręką On ma chyba całe w kolan <grystanie> Albo im uznaj, bo im nie mówi zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, to chyba jest pojadzina co z tą dziwą, bo cały czas się nie słyszy, a ja się... Rozumiem, że to było nasz efekt zaskoczenia. Wiedziałem, że prędzej później będą no chcieli nas staranować, więc miałem przygotowaną dziadę, żeby tylko tak. mi rzucić Świetnie, wypolerowaną dziadek, co? Taranowanie to akurat moja domena. Jak co? Nie ja? No właśnie, oni myśleli, że mnie potrafią staranować, ale nie, nie, nie. Na tej skra... na tym ziemi tylko ja potrafię taranować. Mnie nikt nie przechnie. I sumie do, do tyłu. Ja do przodu zawsze. A czyli ty przepychasz, ciebie nie przepychają. Oczywiście. O, zawsze Zaczyn moje kolano. Okej, okay. chyba nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam za krótki wywiad i życzyć wam miłego dnia na targu niewojników, bo idziecie no, bardziej na sprzedaż. Tak Jest otwarte. Dziadek, masz papierosa? Już skończyliśmy. Już skończyliśmy, Felonco. Jak słyszeliście na koniec, grupa właśnie ta wygrana, która wywalczyła sobie sławę i takie tam na tym wyścigu życie przede wszystkim została sprzedana później na targu niewolników za jakieś 8 i, przepraszam, 9,5 tysiąca kapsli. No, ładna cena jak za takich ludzi. Powędrowali gdzieś na południe na jakąś farmę, żeby rozwijać to.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 Ludzie tutaj na Podkarpaciu i nie to tam życie, żeby też mogli sobie zwiększyć produkcję tego. Bo jeżeli tylko południe będzie to miało, będzie miało taki monopol na żywność, no to... Hmm, bądźmy że nie będzie żadnego rozwoju. A chyba zależy nam na tym, żeby odbudować cywilizację, tak? No. Chciałem coś jeszcze powiedzieć.